Przez Kry na zachód Od dewisa Zimnych wród Szlakiem tych Których bogactwa Wiodły na daleki wschód Sławę zdobyć chcieli Został po nich tylko proch, Białe kości popłynęły Gdzieś na dno Spróbuj chociaż raz nodłe z przejście zdobyć, znajdź miejsca, gdzie zimował franklin, ubofota wrót, wygóły własny szlak, przez kraj dziki surowy, przed drogą północą. 1953 rok Ustka mały port rybacki na środkowym wybrzeżu Polski kuter rybacki Budowniczy tego kutru kutra zadbali o to aby dębowy kadłub posiadał klasyczną skandynawską linię Pozwalało to na żeglowanie w każdych warunkach po burzliwym Morzu Bałtyckim. Przez następne 27 lat ciężko e, pracuje ten rzekuter, e, poszukujący łowic dorszy i śledzi. 1980 rok e, zostaje sprzedany, a nowy właściciel przeznaczy inny los. Przez 10 lat przebudowywany. Na jacht oceaniczny, zdolny zdobyć dalekie podróże. 1990 rok. Gotowy, przerobiony kuter rybacki. Teraz jacht o dumnej nazwie Antika. To krótki wstęp, krótka historia e, pewnego jachtu. E, w ogóle zapał z zapałem jakim był tworzony, był to kuter, e, tak jak czytałem Wam, kuter rybacki, zniszczony dosyć, e, zniszczony, w bardzo nawet dużym stopniu był zniszczony, kupiony e, przez do dzisiaj obecnego właściciela, kupiony od pana Lewandowskiego, że tak podaje historia, stał sobie ten kuter i, i tak naprawdę niszczył się. Mirek Wąsowicz postanowił, że przebuduje ten kuter na oceaniczny żaglowiec. Udało się to. Niemniej jednak oczywiście były było pod górkę no i z górki czasami. Pierwsze lata budowy były dosyć prężne i szybkie. Potem było Pożar. pożar w doku, bodajże czy pożar w miejscu, gdzie składowano wszystkie materiały. Właściciel był już tak naprawdę na schyłku pewnego załamania, że nie udało się, większość materiałów spłonęła. Chciał, chciał cały przód jachtu spalić również i zakończyć swoją przygodę z Antyką. Nie zrobił tego, niemniej jednak jakoś wszystko szło powoli. E, jak podaje strona, w tymże czasie też stracił pracę, więc <śmiech> nieszczęścia chodzą parami. To jest od dawna zdane przysłowie. Jakże w tym w tym przykładzie. I wyobraźcie sobie, e, siedział pewnego dnia, e, tym, że jeszcze kłótrze, bo to nie był jeszcze żaglowiec. Cały czas był przerabiany. I para studentów, to była bodajże, jak, jak tutaj jest napisane, mm, dwóch żeglarzy studentów stanęli obok jachtu, nie wiedząc, że ktoś jest w środku, i powiedzieli w ten sposób, popatrz jeszcze jeden popieprzony armator. Wydaje mu się, że coś z tego zrobi. Rozpaprze robotę, zostawia, na koniec sprzeda główno innemu, nawiedzonemu, i taki będzie koniec. Mirek, Pan Mirek Wąsowicz bardzo się wzburzył. Chciał wyjść i opierniczyć po prostu, że o co chodzi w ogóle. Ale w pewnym momencie przyszła taka nostalgia, opamiętanie, że faktycznie tak pewnie myślą o nim pozostali. Myślą o nim bliscy, którzy po prostu wprost mu nie powiedzą tak naprawdę, co siedzi im w umysłach, w głowach. Postanowił, że wszystkim pokaże. Ruszyły prace bardzo prężne. Pod koniec budowy dołączyło się bardzo sporo osób do dokończenia do tego dzieła. I W 1990 roku był gotowy jacht oceaniczny. Jacht żeglugi. 10 lat trwała budowa. To ja według mnie przynajmniej... Jest to bardzo długo, ale kuter został przerobiony całkowicie praktycznie. Można rzec, że niemalże znaczy poszycie jachtu zostało zbudowane zupełnie od początku. To górne. E, i, I tak naprawdę jest to prototyp, jak podaje strona. No więc o tyle, o tyle ciekawa jednostka pływająca. Jacht jest bardzo piękny. Naprawdę. Jeżeli dam wam linki na stronę samej Antiki, czy też potem jeszcze widziałem, że założyli chyba niedawno konto na Flickr, na flickrze to, to, to są tam też fotki z zimy teraz jacht cały czas stoi w Marinie Gdańskiej jak będzie cieplej chcę się wybrać do tej Mariny i obejrzeć go z bliska bo, bo, bo wydaje mi się bardzo ciekawym jachtem troszkę krótko o wyprawach, słuchajcie w roku, jak już mówiłem, to był 1990 rok, został całkowicie zbudowany, a już w 1991 roku podjął, podjął pierwszy rejs. Nie było w tym nic dziwnego, że rok po budowie pierwszy rejs. Oczywiście rejsy próbne po Zatoce Gdańskiej odbywały się wcześniej, przez całe lato. Ale w 1991 roku odbył rejs, który trwał 6 lat i 1 miesiąc. W trakcie rejsu załoga odwiedziła 36 krajów i przebyła w sumie 60 840 mil morskich. Kurczę, rejs był dookoła świata. To był pierwszy rejs i dotychczas najdłuższy, jaki Antika podjęła. Oczywiście, załogi były czarterowe, czyli w pewnych miejscach się zmieniały coś wspaniałego wyobrażacie sobie przez tyle lat podróżować, kurczę ile to, jaki to jest nakład pieniężny jaki to jest nakład swojego czasu jakie to są wspaniałe wspomnienia strona jest o tyle bogata że, że, jest, że są wspomnienia na stronie jest przebieg rejsu opisany jest księga gości księga gości nie taką jaką spotkacie na każdej stronie z wpisami, często spamowymi. Tam księga gości to jest wycinki różne z zeszytu, listy, które zostały przysłane i tak dalej. Coś naprawdę rewelacyjnego i naprawdę zapiera dech w piersi, jak się ogląda, jak się ogląda te, te, przygląda te podstrony. Oczywiście całe, wszystkie materiały, wszystkie wyprawy są, e, do, są do nich dołożone, Opasłe galerie, zdjęć, naprawdę to, to są, kurczę, jest wiele tych zdjęć, nawet tam bodajże przy jednym rejsie dochodzi do 160 fotek. Jest to, dosyć, jest to dosyć dużo, no bo powiedzmy sobie szczerze, o ile samej antyki można zrobić kilka zdjęć, prawda, bo w końcu się przeje, podczas rejsu zrobić kilka zdjęć, no bo ciągle dookoła może, ale może zachwyca jednak. E Dopłynięcie do 36 krajów, tam, tam fotki strzelali, coś wspaniałego, naprawdę polecam, zobaczcie sobie to. Kolejna wyprawa trwała nieco krócej, nie, nieco krócej, trwała można powiedzieć tylko, bo w porównaniu do tej pierwszej wyprawy to jest tylko, niemniej jednak jest to bardzo długo, trwała 2 lata i była to wyprawa na Horn. Jak podaje strona, ta część serwisu tutaj tej strony... Była, była, była poświęcona właśnie wyprawie do Ameryki Południowej, bo ja przeglądam strony. I tu właśnie jest 160 fotek z tej wyprawy. Są oczywiście raporty, mapy. E, oficjalna nazwa tego rejsu brzmiała Expedition to Horn. E, całkowicie była prywatna, niekomercyjne przedsięwzięcie żeglarzy z Gdańska. No, oczywiście okrętem dowodził Jerzy Wąsowicz, kapitan, właściciel tego tego statku. I tutaj także brały udział załogi czarterowe, które zmieniały się po każdym etapie. A tam chyba pomyliłem kurczę. Coś mi się zdaje, że ten pierwszy etap to był nie załoga czarterowa, tylko dwie czy trzy osoby płynęły. Tak, to było także dwie czy trzy osoby płynęły tam. A na tej, na tej wyprawie były załogi, właśnie czarterowe. Pomyliło mi się. Tutaj jest oczywiście na przylądek Horn naprawdę także wyprawa dosyć, dosyć ciekawa, trwająca 2 lata to nie jest znowuż to tak krótko, a dokładnie 2 lata, 2 miesiące i 22 dni oczywiście na stronie znajdziecie także przebieg i tak dalej więc wyobraźcie sobie jakie musiały stwarzać to, to, to problemy, także no bo Horn to jest jednak kawał drogi nie jest to oczywiście dookoła świata wyprawa, tak jak ta pierwsza niemniej jednak robi wrażenie Ostatnia wyprawa, którą Antika podjęła, to była, powiedzmy, roczna wyprawa. Całość nazywało się Gdańska wyprawa śladami Polaków wokół Atlantyku 2003-2004. Przeczytam Wam może dwa raporty z, tego, z tej wyprawy, początkowy i końcowy. Początkowy 4 czerwca 20, 2003 roku. Dodany wpis był 22.46. Okej, okay. nie ma już odwrotu. Wszystko co miało być załatwione jest już załatwione. Odbyły się obchody 50-lecia Antiki, była konferencja prasowa przed rejsem, były też programy radiowe i telewizyjne. W najbliższy wtorek Antika idzie w morze. Na początek Bałtyk, Niemcy, a potem Morze Północne, kanał La Manche i Francja. Jeśli kiedykolwiek marzyłeś, marzyłaś o tym, aby popłynąć w rejs oceaniczny jachtem i wziąć udział w wielkim przedsięwzięciu żeglarskim, to jest twoja ostatnia szansa. Są jeszcze wolne miejsca na najbliższych odcinkach Gdańsk-Havr, havr, havr lisbona e, Cadiz-Las Palmas, e, Las Palmas-Los Christianos. Ha. Więcej szczegółów o poszczególnych etapach znajdziesz tam w określonej stronie. Wszystkich sympatyków Antiki Żeglarstwa serdecznie zapraszamy. 10 czerwca o godzinie 13.30 w Marinie Gdańskiej odbędzie się oficjalne pożegnanie jachtu i załogi. To były słowa, które były kierowane do wszystkich sympatyków, do tych, którzy chcą wypłynąć. W roku 2003, w 2004 ostatni wpis, ostatni, um, ostatni raport, bo właśnie jak mówię tutaj były co jakiś czas raporty mniej więcej wychodziły co, co kilka dni, niektóre co, kilka, co miesiąc. To zależy jak, jak, tam, jak tam został napisany raport. W dniu dzisiejszym 25 sierpnia 2004 o godzinie 16.15 antyka zakończyła w Gdańskiej Marinie swoją kolejną wyprawę pod nazwą Śladami Polaków wokół Atlantyku. Rejs trwał 517 dni. Była to wyprawa wieloetapowa. Wzięły w niej udział łącznie 63 osoby, głównie polonusi z Niemiec, Australii, Kanady, USA oraz rodacy z kraju. E, była także wspaniała wypława, zresztą jak każda wyprawa morska. Nie wiem, czy kiedyś mówiłem, że e, jestem właściwie zafascynowany różnymi jednostkami pływającymi, nie tymi wojskowymi, a tymi pasażerskimi, a jeszcze bardziej takimi jachtami oceanicznymi. To jest coś wspaniałego, siedzieć i patrzeć na takie jachty, czy też na samo morze. Co w tym, w tym, w tym rejsie? 20 tysięcy mil morskich, 23 kraje. I, I wyobraźcie sobie, jaka to jest, jaka to jest przygoda, coś takiego przeżyć. Oczywiście zdjęcia, zdjęcia, jeszcze raz zdjęcia, pełno zdjęć jest, więc. Więc naprawdę można sobie obejrzeć to tutaj również. Trzy wieki przeminęły, na wyprawę ruszam znów, śladami dzielnych chłopców, co walczyli z furią mórz. Miasta z lodu wyrastają, by rozpłynąć za mną się, jak odkrywką dawny skażą nowy brzeg Spróbuj Poziarz Raz Nordwestowe przejście zdobyć Znajdź miejsca Gdzie zimował W uboforta Uboforta wrót Wykuj własny Szlak Przez kraj dziki Surowy Przejdź drogą Najnowsze informacje jakie dotyczą Antiki, bo jest na stronie najnowsze informacje z 14 lutego. Poniżej zamieszczamy szczegółowy plan rejsów Antiki w sezonie letnim 2010. I wyobraźcie sobie wspaniałe rejsy. E, oczywiście można zamieniać także, e, znaczy także będą załogi czarterowe, czyli Będą w jednym miejscu wsiadać na, na statek, w innym wychodzić i tak dalej. Nie, będzie, nie wiem, czy będzie możliwość przepłynięcia całego rejsu. Okaże się. Dlaczego się okaże? Bo wysłałem maila do pana Jerzego Wąsowicza. Tutaj, ha, faktycznie do pana Jerzego Wąsowicza. No, no, no, Jerzy Wąsowicz. Wysłałem maila z zapytaniem, jak wygląda możliwość popłynięcia w rejs. Bardzo bym chciał popłynąć w taki rejs i w końcu poczyniłem pewne kroki, bo wysłanie maila to już jest poczynienie jakiegoś kroku. Teraz zobaczymy, co, co tutaj odpiszą mi szefowie statku. Jeżeli się uda, oczywiście nie na cały rejs, nie na cały, w sensie są dwa miesiące prawie, bo to jest od 1 czerwca do 25 sierpnia. To by było niemożliwe. Także wsiadłbym na statek prawdopodobnie 14 czerwca, jeżeli byłoby to możliwe w Szczecinie. Chciałbym popłynąć tym rejsem akurat. Szczecin, Świnoujście, Renę, Alin, Christianso, Kalmar, e, Visby, Tallinn. Ehm, to by było pewnie to, gdzie bym chciał popłynąć tym rejsem. Aczkolwiek zobaczymy jak to będzie, bo Gdyby się udało, to od 14 czerwca do 25 sierpnia byłoby to ciekawe, chyba najciekawszy w moim życiu wakacje, bo do 14 czerwca ten pierwszy rejs, który płynie Gdańsk do Szczecina przez kilka tam miejsc, to niestety nie, bo trzeba się obronić w końcu, a to jest termin, gdzie mniej więcej będzie obrona. I dopiero po obronie taki, taki wspaniały, kurczę, sobie zrobił wypadzik. Jeżeli się uda, to będziecie na pewno o tym poinformowani i tak dalej. Oczywiście w mailu zawarłem informację, że, że jestem takim typowym szczurem lądowym, laikiem i tak dalej. Zobaczymy, czy trzeba spełniać jakieś wymagania, czy, czy jak to wygląda. Jeżeli jest na stronie napisane, że jeżeli są miejsca, znaczy w sprawie wolnych miejsc, przesyłać maila, no to dlaczego by nie wysłać i nie spróbować, prawda? że zrobiłem to i wysłałem maila. Złuchajcie, to praktycznie będzie chyba na dzisiaj koniec. Chciałem wam przedstawić taką naprawdę ciekawą historię pewnego statku, który był i który skończyłby zapewne jako beznadziejny statek. Bo zakończyłby pewnie jako spróchniały em, kuter rybacki, który nie jest wykorzystywany i pewnie zostałby zniszczony został zakupiony odrestaurowany zmieniono w nim wiele rzeczy i teraz pokonuje pokonuje niemiłosierne mile morskie i przepływa przez nawet północne części kuli ziemskiej to jest coś wspaniałego a wszystko to w Polsce to nie jest zagranica to nie jest statek z zagranicy to jest potężny armator to jest Polak statek także polski stacjonujący w Gdańsku. Jeżeli będziecie mieli okazję, podejdźcie do Gdańskiej Mariny, obejrzcie sobie go, bo naprawdę warto. Jak zobaczycie te fotki na stronie, z pewnością zakochacie się w tym statku. Cześć. Tak jak oni porzuciłem życie pośród bliskich mi, by znów odkryć Northwest Passage dla tak wielu koniec snu ale może by do domu wrócić znów. Spróbuj chociaż raz mordłe z Tobą przejście zdobyć. Znajdź miejsca, gdzie Jejsta, gdzie